Nie ma przeszkód dla Ciebie, żebyś to zrozumiał. Nie ma przeszkód. Nie ma przeszkód. Dla Ciebie nie ma przeszkód. Jesteś człowiekiem, w którego życiu nie ma wpisanych przeszkód. To jest nieprawda, że nasze życie ma wpisane przeszkody. Rozumiesz? To jest nieprawda. Pierwsza, zaraz Ci pokażę, na czym w ogóle rzecz polega. Powiedz ci, dlaczego przeszkody są dlaczego są przeszkody i padnie być może twoja teologia pod tytułem że, yy, że to tak ma być ja słyszę różne teksty słyszę teksty od ludzi, że im większe namaszczenie tym większe będziemy mieli przeszkody ja mówię nie, im większe namaszczenie tym może być wystosowany większy atak, ale to nie oznacza że, będziesz, że będzie ci to przeszkadzało w życiu to jest w ogóle nieprawda Diabeł może Cię bardziej atakować, ale jeżeli jesteś bardziej namaszczony, to tego ataki zaczynają po Tobie bardziej spływać, jak woda po gęsi. Namaszczenie jest cisze związane z tłuszczem. Im więcej tłuszczu na Tobie, tym mniej wody diabelskiej się utrzyma. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Po prostu. Jesteś tłusty. Tłusty Bogiem. I to po Tobie spływa. Spływa. cię chlaśnie proszę Ciebie jakimś kubłem wody, a im większe namaszczenie, to po prostu spływa. Wcześniej zostawały na Tobie krople, teraz żadnej kropli nie zostaje. Na mnie zostaje coraz mniej diabelskich kropli. Ja, to, ja rozpoznałem o co chodzi w tym wszystkim. Wiecie, w pierwszej księdze królewskiej jest taki tekst. Pierwsza księga królewska, piąty rozdział, od trzeciego do piątego wersetu przeczytałam. To jest tak, że pierwsza księga królewska, piąty rozdział od trzeciego do piątego wersetu. Władzę po Dawidzie przejął Salomon. I teraz Salomon postanowił zbudować świątynię dla Boga. Skontaktował się z królem Tyru, bo tenże król Tyru był człowiekiem, który posiadał bardzo dobrą siłę roboczą i umiejętności wykonywania prac budowlanych. I on rozmawia Dawid z Królem tylu, na pierwszej wstępnej rozmowie biznesowej i mówi do niego tak. Wiadomo ci o Dawidzie, moim ojcu, że nie zdołał on zbudować świątyni w imieniu Pana, swego Boga, z powodu wojen, w jakiego uwikłali Jego nieprzyjaciele. Aż Pan poddał ich pod jego stotę. Lecz teraz Pan Bóg mój dał mi wytchnienie ze wszystkich stron, tak że nie ma przeciwnika ani złej przygody. Postanowiłem tedy zbudować świątynię imieniu Pana, Boga mojego, Jak to zapowiedział Pan Dawidowi? Mojemu Ojcu mówiąc, Twój Syn, którego posadzę po Tobie na Twoim tronie, Ten zbuduje świątynię mojemu imieniu. Daj troszeczkę ciszej, odrobimy, dobrze? Wiecie, jak czytałem ten fragment kilka dni temu, siedziałem sobie, będąc tam w Kolandii rano i czytałem sobie to i w pewnym momencie mi siłę, uświadomiłem sobie bardzo ważną rzecz. Wiecie, nigdy tego nie zobaczyłem wcześniej. Zawsze utożsamiałem się z Dawidem. Zawsze próbiłem. Ale tam kilka dni temu uświadomiłem sobie jedną bardzo ważną rzecz. Że byłem zwiedziony. Mój umysł był zwiedziony. Dlaczego? Kiedy czytałem ten fragment, Duch Święty zadał mi pytanie, jak nazywano mojego syna, kiedy chodził po ziemi? Dawid? Czy syn Dawidowy? Powiedziałem, syn Dawidowy. I Bóg to powiedział, przeczytaj jeszcze raz ten fragment. Wiadomo Ci o Dawidzie, moim Ojcu, że nie zdołał On zbudować świątyni imieniu, imieniu Pana. Uświadomiłem sobie jedną rzecz. Dawid nigdy nie zbudował świątyni go. Nigdy. Z powodu jakiego? Z powodu wojen z powodu wojen. Bóg mówi, przeczytaj ten fragment. Dawid nie zbudował mi świątyni z powodu wojen. Ja zawsze uważałem się w duchu, rozumiesz? za pewną formułę Dawidową. I Bóg tam mnie zapytał kilka dni temu, czy Ty chcesz budować mu świątynię? Ja mówię, chcę. To mu się uważasz za Dawida? Jego powołanie, gdy nie było zbudowanie świątyni, facet nie miał żadnych predyspozycji do tego. Syn mój został nazwany synem Dawidowym. Kto miał zbudować świątynię? Syn Dawida. Będziemy się mówili o dwóch mentalnościach: o mentalności Dawida i o mentalności syna Dawida. Moja pokuta sprzed kilku dni. To było przejście z mentalności Dawida na mentalność syna Dawida. Widzicie? Utożsamianie się z Dawidem to utożsamianie się z człowiekiem wojny. Kim był Dawid? Człowiekiem wojny. To był człowiek wojny. To był człowiek wojny. To nie jest źle być na wojnie. Ja jestem na wojnie. Ale do tej pory miałem mentalność wojny, mentalność wojny wprowadza Cię w miejsce, posłuchaj, w którym ściągasz wojnę. Ta mentalność, w której żyjesz, według słowa, które tutaj kilka miesięcy, może dwa miesiące temu mówiłem, że taki jaki myślisz, tak jak myślisz, taki jesteś, doprowadza do tego, że twoja mentalność ściąga określone rzeczy do twojego życia. Twoja i moja mentalność ściągają określone rzeczy. To nie oznacza, że ja mam problem być na wojnie. Ja nie mam problemu być na wojnie. Ale ja, będąc na wojnie, nie mogę mieć mentalności wojny. Bo mając mentalność wojny, będę zajmował się walką, a nie budowaniem świątyni. Rozumiecie? Walką, a nie budowaniem świątyni. Pierwsza rzecz, którą człowiek musi zrozumieć, to to, że my nie jesteśmy Dawidem, ale nie jesteśmy Synem Dawida. Jesteśmy na wzór Chrystusa, jesteśmy Chrystusowcami. Jezus Chrystus, rozumiecie, był Synem Dawida. Synem Dawida. To nie był Dawid. Utożsamianie się z wojną nie pozwala nam budować. Rozumiesz? Utożsamianie się z wojną. Co to jest utożsamianie się z wojną? Wiecie, zbudowanie w sobie różnego rodzaju sposobów myślenia mówiących o tym, że należy, tak, ustawicznie walczyć. Walczę. Ja walczę. Jestem człowiekiem walki. Zawsze uważam się za człowieka walki. Mimo Kilka dni temu przypomniałem sobie, że przecież ja głoszę rzeczy, Głoszę rzeczy, które są kontra temu, za kogo ja się uważam w różnych sytuacjach. Przecież tu się ten powiedział, Artur, od tylu lat głosisz, że wojna jest wygrana. Ty to głosisz do ludzi, bo to jest prawda. W ogóle to prawda jest w ogóle. Natomiast zostawiłeś sobie w głowie pewną mentalność mentalność sobie zostawiłeś w głowie, mentalność Dawida. Do czego cię to doprowadziło? Do tego, że ściągałeś różnego rodzaju wojnę do życia. I słuchajcie, ja w swoim życiu już zrobiłem bardzo dużo zmian w swoim umyśle, bardzo dużo zmian. Na podstawie tych zmian diabeł zaczął mieć do mojego życia coraz mniejszy dostęp. Coraz mniejszy. To było krok po kroku, krok po kroku. Przestałem się bać szatana. Zacząłem szatana ośmieszać. Rozumiesz? Przestał być dla mnie szatan jakąkolwiek formułą, która mogłaby mi cokolwiek złego zrobić. Zero strachu, tak? Zero strachu. Ale nadal była we mnie pewna informacja pod tytułem, że ja jestem strażnikiem jakimś i że ja jestem powołany, aby prowadzić jakąś wojnę. To było gdzieś we mnie, tego nie mówiłem, ale to we mnie gdzieś istniało. I to znaczy, ja, ja byłem czasami zdziwiony, czemu w moim życiu zdarzają się różnego rodzaju konflikty. Jak one się pojawiają? To było dla mnie takie dziwne. To było dla mnie takie nieracjonalne. Wszystko okej. Okay, wszystko ok, wszystko okej, okay, ok, ale jednak raptem znikąd istnieje konflikt. Ja mówię, skąd ten konflikt? Czy ten konflikt nie ma prawa zaistnieć, co ja myślałem? Groni i co robię, Od razu przychodziłem do gromienia tego konfliktu, tak? Ewentualnego znalezienia w sobie jakiejś formuły problemu. Tak? Problemu w sobie nie znajdowałem, tak? Zgromiłem konflikt, odeszło. Za viszona znowu, przyszło, mówię zaraz. O co tu chodzi? Jak to jest możliwe, że przychodzi do mojego życia konflikt jakiś? W takiej czy w innej dziedzinie. Jest ze mną dobrze, jest w porządku, tak? Nie mam nic tutaj takiego, nie jestem w jakiejś formule grzechu, mówię prawdę. Czemu jest konflikt? I ty te obok pokazał. Dlatego, ponieważ masz mentalność wojny. W ogóle uważasz, że na wojnie jesteś cały czas. To wasza że na jesteś, że Ty walczysz. Ten, kto walczy, jest zbuduje świątyni. Jedyny bój, który mamy toczyć, to bój wiary. Nie ma innego pojęcia. Tylko bój wiary. Co to jest bój wiary? Jest to trwanie w wierze. Trwanie w wierze. Nic więcej. Trwanie w wierze. Trwanie w wierze trwanie w miejscu wiary. To jest nasz bój. To jest nasz bój. Ja uważałem... posłuchaj, Kiedyś, na początku mojego nawrócenia, uważałem, że przed Diabłem trzeba uciekać. Potem, uważałem, że będę stał i przyjmował jego ciosy. Później, przyszedł czas w moim życiu, kiedy zacząłem go Diabła. I to był taki czas, gdzie ja uważałem do trzech dni do tyłu, że to jest w ogóle szczyt, w ogóle, objawienia w tej sprawie. Dlatego to, co powiedziałem Wam na początku, jeżeli bierzesz rzeczy potężne od Boga, pamiętaj od razu, że zawsze jest coś więcej. Nie ma dla Ciebie skończonego tematu z Bogiem. Nie ma skończonego objawienia, jest więcej. A więc przeszedłem teorię uciekania przed diabłem, jak mnie uczono na początku. Potem mnie uczono, żeby przyjmował ciosy. Tak? Potem wyszedłem z tej mental mentalności po prostu w ogóle, ja nie wiem czego, w ogóle komory tortur, tak? I wszedłem w mentalność gonienia diabła, nauczyłem się świetnie gonić diabła. Tak? I w pewnym momencie i to było kilka dni temu. Zauważyłem, że tak, on przede mną ucieka, tylko kurczę, ja ciągle biegnę. Ja mówię, chwyć mnie. Po prostu przyjmuję moje ciosy. Rozumiecie? Tylko, że ja ciągle biegnę. Ja w ogóle biegnę, zauważyłem. Ja biegnę. I zrozumiałem, że jest coś więcej. Zrozumiałem, że jest coś więcej. Do końca jeszcze nie widzę pewnej formuły, ale wiem jedną rzecz, że jedyny bój, który ja mam toczyć, to bój wiary. Czyli dbanie o to, aby trwać w wierze. Jestem synem pokoju, a nie synem wojny. Słuchajcie? Jezus otrzymał przydomek, Śpiewamy tutaj. Książe czego? Emanuel. Ja zobaczyłem, że pokój Boży posiada w sobie absolutnie większą siłę niż wojna Boża. Ja zauważyłem, jaką formułę walki stoczył Jezus. W jaki sposób On pokonał diabła i w jaki sposób ja, Chociaż głoszę o tym od wielu lat, do końca nie dostrzegałem siły, która na tym jest. A jest na tym potężna siła. Jeszcze większa siła, niż ta, w której teraz do tej pory funkcjonowała. O co chodzi? Dawid był potężny, rozumiecie? Ale Salomon zbił jego potęgę. Rozumiecie, co przecież polega? Dawid był potężny, bardzo często. Bardzo często e, przez ostatnie dni diabeł próbował pokazywać mi oczywiście zafałszowanie tego. Ale spójrz na Dawida, przecież Dawid był o wiele bardziej prawy niż Salomon. Ale to nie chodzi o prawość, tu nie chodzi o te rzeczy. Rozumiecie, my nie mówimy o tym, bo e, z punktu widzenia człowieczego <śmiech> Dawid był 100% lepszym człowiekiem niż Salomon. Dlatego też Dawid jest nazwany człowiekiem według Bożego serca. Rozumiecie? To Dawid, ale nie ze względu na swoje dzieła. Dawid jest nazwany człowiekiem według Bożego serca, tak? Ze względu na swoje serce. Rozumiecie? Serce. Jego serce było piękne. Tak? To był człowiek oddany Bogu. Tak? Salomon taki nie był. Salomon nie był takim człowiekiem. To nie był taki człowiek. Ale Dawid nie był w stanie zrobić, i zaznaczam, nie był w stanie, nie zrobił rzeczy, tak? ponieważ był człowiekiem wojny, a Salomon był człowiekiem pokoju. To diabeł chce, abyśmy toczyli z nim wojnę. Zamiast pozwolić na to, aby przez naszą wiarę, posłuchaj, znokautować go bez ruchu. Bez jednego ruchu, trwając w wierze, bez jednego mrugnięcia bo też jak mówię o wierze? Chciałbym, żebyśmy trwali w takiej wierze, że cokolwiek się wydarzy, to nam nie skoczy ciśnienie. Rozumiecie? O jedno, jednobicie serca nawet więcej nie będzie. Nic. Będzie tak w rodzinach? Rozumiesz? Będzie tak z dziećmi. Dajcie Ci przykład. Boba wybuchnie pod domem. Rozumiesz o co chodzi? Garki Ci podskoczą do góry. Rozumiesz? A Ty nie przestaniesz z dzieci dokładać puzny. W nie będziecie to ruszać. W ogóle Cię to nie ruszy. W ogóle Cię to nie ruszy. Rzeczy będą szły krzywo gdzieś, rozumiesz? A Ty jedną dziesiątą swojej myśli nawet nie dotkniesz problemu. Nie to interesuje. Żeby nie być zaangażowanym w żadną formułę problemu. W żadną. Diabeł chce. Żeby Kościół angażował się w różnego rodzaju kryzysy. W różne kryzysy. Chcę, żeby kryzysy spędzały nam yy, yy, sens powiem. Wiecie? Kryzysy różne. Ale Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi wiary. Aby żaden kryzys, żaden kryzys nawet nie dotknął naszego umysłu. Nawet nie dotknął umysłu. Gdy walczy z Diabłem, to zamiast panować w wierze nad nim, to realizujesz jego plan zwodzenia. Jeżeli walczysz z diabłem, człowiek walczy z nim. Człowiek walczy z nim. Bóg mi pokazał w o wiele poważniejszy sposób te rzeczy. Pamiętajcie, jak mówiłem o modlitwach lęku, o takich rzeczach. Ja, ja dopiero kilka dni temu zobaczyłem dopiero trakizm takich rzeczy. Ja, ja wiedziałem, że modlitwy lęku są destrukcyjne. Ale ja nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Ja nie wiedziałem, że modlitwa lęku jest w stanie załatwić człowieka w ogóle, który się modli modlitwą lęku. Że modlitwa lęku jest w stanie załatwić chrześcijanina. Po prostu. Rozumiesz? Że chrześcijanin po prostu momentalnie przyzwyczaja się do lękliwych modlitw. Ja zauważyłem kilka dni temu, jak bardzo ludzie w Kościele w ogóle się boją. Jak się boją. Jakie techniki wypracowali sobie, aby ten lęk w ogóle przylizać, w ogóle, wiesz? Słowa różne, różne, jakby przy, przylizują to, nazywają to różnie. I zobaczyłem w ogóle pragnienie Boże. Tak wielką siłę, tak wielką siłę w nas złożył. Tak wielką siłę, tak potężną siłę. Znowu mi się przypomniał ten obraz tego Sylwestra Stallone z tego filmu Rambo, tego najnowszego, jak on stoi w ogóle i a w ogóle on ma wymowną twarz, on ma wymowną twarz, a on stoi w ogóle, gość przy nim skacze, skacze, biega, prowokuje go, rozumiecie co chodzi, a on nic, bo, ale nic w ogóle. Taki stały. Mówię, w ogóle że to o to chodzi. Powita, tak. Chcę, żebyście Mieli mentalność pokoju. Jesteście synami i córkami pokoju. Ponieważ Syn pokoju was zbawił. To, co Jezus mówi, nie przyniosłem, e, przyniosłem miecz, to to to, to, to to, to właśnie, to to jest jedynie element naszej wiary. To jest nasza wiara oddzielająca, rozumiesz? Kiedy ty trwasz w tej wierze, i kiedy nikt Cię nie rusza, nic, nic. Wiecie, marzę o tym, żeby żeby nawet jedna myśl w moim życiu nie była myślą wolną. Żebym, wiecie, jak mówię Wam, nie po, dużo, dużo, wiecie jak dużo nie. mówię na temat nie nadawania rangi diabłu. Ale zobaczyłem ile, ile, ilekroć we mnie w, w, w, mo w mojej duszy nadawałem rankie różnym jego dziełom. Rozumiecie? Walcząc Falcz z nim. Walcząc z nim. prawdziwy twardziel chrześcijański to jest taka postać, która na diabło w ogóle nie zwracam uwagi. I wtedy jeden pomógł, tego chrześcijanina, powoduje, że diabeł odpada. Jeden pomógł. To znaczy być synem pokoju. To jest syn pokoju. Przypominam przypomina się Derek Prince, kiedy miał swoją ostatnią usługę w Lublinie, jak tutaj był. Kiedy stał w swoim garniturze, z ochtworskim akcentem mówił do demonów, a ludzie wypadali z ławy. Zawsze to było dla mnie takie zadziwiające. Facet stał mówił, epilepsja wyjdź. A człowieku wywalało ludzi. to sobie, to jest w internecie. 88 rok chyba. Ostatnia jego wizyta w Polsce. 96. Czyli 96, no. Ostatnia jego wizyta w Polsce. Po prostu rozumiesz. Zobaczyłem taką ważną rzecz. Tak ważną rzecz. Zobaczyłem, że mimo, że Salomon był gorszy, jeżeli chodzi o jego charakter, niż jego tata, prawda? To jednak otrzymał coś większego. I z tego czegoś większego zrobił użytek. Dawid nie umiał takiego czegoś zrobić. <śmiech> Rozumiecie? Mimo, że był lepszy, nie potrafił tego zrobić. Zobaczcie, tu nie chodzi o charakter. Tu nie chodzi o, twoje, um, o, twoje, o, twoją, o Twoją miłość do Boga, tu chodzi o technikę. To w ogóle jest kwestia techniki. Wiecie o czym ja mówię? To jest kwestia techniki. To jest kwestia techniki wytrenowania nas wewnętrznie. Wytrenowania wewnętrznego nas. Amen. Rozumiesz, czego Bóg chce? Bóg mówi, ludzie, to jest kwestia tego, że inny trening musicie zrobić. Zróbcie inny trening. Ilu chrześcijan marnuje czas, żeby walczyć? Służą, walczą w domach ze sobą, nawzajem. To jest walka. Mąż z żoną walczą. Jakby teraz, ludzie, gdybyśmy tylko mieli w to wgląd ogólny i byśmy sobie przelecieli po prostu po tym, jak wyglądają relacje w małżeństwach, w kościele, charyzmatycznym, służącym Bogu, rozumiecie, do człowieku. To byśmy poopadali tutaj. Jest ciągła walka, przepychanka. A jak już się nauczą nie odzywać do siebie, proszę Ciebie, dociągną z tego, ile mogą. Rozumiesz? po prostu. A nie! To taka jest prawda. To jest prawda. Walka, ciągła walka. Walka, walka, walka, walka. Tak naprawdę jest to... walka. Słuchajcie, ja rozmawiam z różnymi ludźmi. Wszędzie u ludzi są podobne rzeczy w domach. Tak? Wszędzie. Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć ile to jest czasu, ile to czasu zajmuje, rozumiecie? Ile to energii pochłania, to się w głowie nie mieści po prostu. Ile, po, ile pochłania... Ja tylko na tym przykładem, Ile pochłania energii, tak? Żeby w małżeństwach chrześcijańskich wracać sobie do normy. Do normy wracamy. Do normy. I mówi przełączyliśmy. Który? Który w życiu już wziąłeś przełom we wracaniu do normy? Albo w innych dziedzinach życia, albo w finanse, albo w inne sprawy. Rozumiesz? Ludzie non stop się boksują. Non stop się boksują. Gdzie leży główny problem? Główny problem leży w mentalności. To jest mentalność. Pan poddał diabła pod nasze stopy i to musi stać się dla nas prawdą nie takiego rzędu, że tak e, nie dodawajmy do tego takiej rzeczy Pan poddał diabła pod, stopy, pod nasze stopy, ale on się rusza Dobra, mm. są takie teorie Pan poddał diabła pod nasze stopy, tak, ale on się wierci, ale on mnie gryzie, ale on mnie drapie, tak? Jest napisane tak Powiedział Bóg do węża. Ustanawiam nieprzyjaźń między tobą, między pokoleniem twoim, a pokoleniem kobiety. Ty ugryziesz je w piętę, tak? A ono zmiażdży ci głowę. Tam mówimy o jednym ugryzieniu i o jednym zmiażdżeniu. Zauważycie, Nie jest napisane, ty będziesz gryzł go w piętę, a ono będzie miażdżyło ci głowę. Taki klub. Rozumiesz? Tylko gryziesz, on cię miażdży. I tak macie. Ja umarłem za niego na krzyżu, więc go nie możesz zagryźć, tak? A ty jesteś nieśmiertelnym duchem, więc on nie może ciebie zmiażdżyć. Nie. Tam nie ma takiego tekstu. Tam jest, że on cię ugryzie, a ty go zmiażdżysz. Czyli, że posłuchaj, na jeden atak opresji tak? przypada jedno zmiażdżenie diabłuba. I nic więcej. Czyli co? JEDNO SŁOWO w autorytecie. JEDNO SŁOWO! Jeden gest, jeden ruch. I nie mamy o czym rozmawiać. I nie ma o czym rozmawiać. Ja na przykład tego chcę zrobić. Ja chcę takich rzeczy. Ja nie chcę się boksować z diabłem Ja nie chcę boksować się z diabłem w swoim życiu Bo to nie jest ani dla mnie przeciwnik, tak? Ani ktoś interesujący, tak? To jest nic w moim życiu Nie będę się z nim boksował I wiecie, postanawiam dać się wytrenować do tego stadionu. Ja, ja się wytrenuję do tego stadionu. Bo to nie jest kwestia mojego charakteru, ani mojej miłości do Boga, ani mojej nieprawidłowej doktryny, nie. <śmiech> to jest kwestia treningu. To jest kwestia tego, co ja dalej zrobię. Lecz teraz, teraz, werset czwarty, teraz, czyli to, co było z Dawidem, było wcześniej. Lecz teraz, teraz mówi syn Dawida, syn Dawida, lecz teraz Pan Bóg mój, Dał mi wytchnienie ze wszystkich stron, także nie ma przeciwnika ani złej przygody. Także nie ma przeciwnika ani złej przygody. Nie ma przeciwnika ani złej przygody. Rozumiecie, że mówię? Wcześniej przeciwnik był. I teraz tak, ktoś, kto jest w mentalności wojny, cały czas ma aktywnego przeciwnika, chociaż jest on pokonany, ale jest on aktywny. Na przykład wygląda to tak, jakby naprzeciwko Twojego domu mieszkał sąsiad alkoholik, rozumiesz, który ma 1,50 m wzrostu, waży 40 kg, proszę ciebie, yy, i w ogóle jest. Bez żadnych, nie ma żadnych w ogóle, wiesz, jest. Jest tak, zero, zęby ma wybite, bo mu wypili, chodzi o kuli, w ogóle popiesz, po, po chlau, royal, w ogóle jest na maksa, ma pojechane w życiu, jest to, to nie jest problematyczny gość, tak? To nie jest ktoś, kto robi imprezy, bo on nie robi imprez, bo on wypija półtora piwa i się upija, i masz takiego sąsiada, tak? I nie co z tego, że taki sąsiad? Tylko, że ten sąsiad, rozumiesz tak, to na wycieraczkę ci naleje, bo się upije, tak? To ci narzyga w but proszę Ciebie, bo tam stał. Tak? To znowu proszę Ciebie yy, nie umyje się i śmierdzi proszę Ciebie od niego z domu, tak? Rozumiesz o czym ja mówię? Tak. Możesz w każdej... I teraz co robisz? Co robisz? Pukasz tam codziennie? Słuchaj! Zaczniesz się myć czy mam Cię umyć? Ostatni raz żeś mnie tu nalał, ostatni raz żeś zrobił to, ostatni raz tam, tak? Tylko, że robisz to codziennie. Rozumiesz, na czym polega sprawa walki? Nie na tym, że Ty przegrywasz, tylko na tym, że Ty się skupiasz na walce cio. Ty codziennie tam musisz iść, tak? I zrobić z nim porządek, tak? A on przysięga się na kolorach. Już nigdy więcej tego nie zrobi! Już nie naleje, Nigdy! Ale następnego dnia znów jest pijany! Rozumiesz? I koniec! I znowu to robi! I znowu, i znowu, i znowu, i znowu, i tak aż po grób walczą chrześcijanie. Aż po grób, aż po grób, dlatego jest tak mało świątyń. a tak wiele walki. I porozmawiaj sobie z chrześcijanami, każdy umie walczyć. Każdy umie walczyć, wszyscy walczą. I to ci, którzy walczą, to są i tak ci, Którzy przeszli te etapy, w których jabł. Ja już nie mówię o tych chrześcijanach, którzy uciekają i o tych, którzy są pici przez diabła. Już biorę tylko tą trzecią kategorię, tą najbardziej taką obeznaną z rzeczami duchowymi, która goni szatana. Cały czas, dzień w dzień, wchodzi na dylinę. I musi mu sprzedać parę kopów, bo inaczej, proszę ciebie, mamy znowu jadkie Ja tak nie chcę żyć. To nie jest prawidłowe życie chrześcijańskie. To jest jakiś etap. To jest jakiś etap. I każdy przychodzi taki etap. Ale jest to etap. Ja się dowiedziałem, to jest etap. To jest etap. Rozumiemy Etap. Etap taki jest. Etap taki. To tak nie wygląda życie. Życie to nie jest wojna. Życie to jest pokój. Co wam przyniosłem? Jezus mówi. Pokój. Pokój. Teraz Pan Bóg mój dał mi wytchnienie. Co dał? Wytchnienie. Tak? Ze wszystkich stron. Ze wszystkich stron. Czyli w każdej dziedzinie ducha, duszy i ciała. Tak? Iż nie ma przeciwnika, ani złej przygody. Nie ma przeciwnika, ani złej przygody. Ja chcę tak żyć, żeby przeciwnik się nie zbliżył do mojego gospodarstwa życiowego. Rozumiecie? A jeżeli podejdzie za blisko, ja chcę proroczo to zobaczyć, dać, tak? I wydać komendę. Ja wydać chcę komendę. Ja chcę wydać komendę. Ludzie. Jestem w stanie wytrwać w każdej sytuacji życiowej. W każdej sytuacji wytrwam. Nie tylko wytrwam, tak? Ale będę coś tworzył. Wszędzie. Ja wytrwam i będę tworzył. Ja w ogóle myślałem, że tak się żyje. Ale wiem, że jest coś więcej. Że jest miejsce, gdzie nie ma przeciwnika ani złej przygody. Wiem, że tak jest. Dlatego też wiem, że kiedy w tej formule zrozumienia zaczynasz usługiwać, to diabeł w ogóle, człowieku, to jest masakra, kiedy ty się pojawiasz. Rozumiesz? Masakra. On się boi takich ludzi najbardziej i najbardziej ukrywa, że jest to w ogóle możliwe, że jest to możliwe, żeby tak żyć, że tak żyć można, że tak można żyć. można. Tylko trzeba dać się wyćwiczyć. Wytchnienie ze wszystkich stron, nie masz przeciwnika, który byłby groźny i nic złego Ci nie grozi. Dobrze jak pięknie jest żyć, kiedy wiesz, że nie grozi Ci nic złego. W ogóle. Rozumiecie? W ogóle. W ogóle. Że w ogóle ci nic nie grozi złego. W ogóle. Ja już nie jestem, za, patrz, mnie w ogóle nie, zaskoczy, nie, nie, nie nie było w stanie zaskoczyć to, że coś się złego dzieje, to jest normalne. Tak? Ja zawsze mówiłem, to jest normalna sprawa, po prostu idę i mu spiorę mordę znowu, wiesz co chodzi, i koniec. Zrobię to znowu, jestem w tym dobry. Nie masz żadnego kłopotu, tak? No to jest w ogóle dla mnie, to, to, to, to, nie, to nie jest problem. Ja aha, to, to, to nie jest problem, już tak, to tak ma być, tak? Że ojcostwo to w ogóle polega na tym, że ja już się nie boję i że go ja mogę prać, tak? To w ogóle to ojcostwo na tym polega, że ja się nie boję i mogę prać, to potem przeczytają w Biblii, tak, że to młodzieńcy tak mają. Piszę do was młodzieńcy, którzy zwyciężyliście, bo wy zwyciężyliście złego. Zobaczymy, że to w ogóle jest inaczej, że ojciec, rozumiesz? Kiedy wchodzimy w etapy kolejne, kolejne formy życia, to tam jest pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Rozumiesz? Pokój Boży. I ten pokój Boży, tam, tam nie ma żadnych zadrażnień. Dlaczego? Bo traci się czas na zadrażnienia, traci się energię na zadrażnienia, traci się, traci się. Od jakiegoś czasu Bóg mi dał takie słowo, że nic dwa razy się nie zdarza. Rozumiecie? Nic dwa razy się nie zdarza. Kochani, posłuchajcie. Nic dwa razy się nie zdarza. Dzisiaj będziecie mieli wieczór jakiś na przykład w domu, wasz małżeński wieczór będziecie mieli w domu wieczór. On się nigdy więcej nie powtórzy. Nie tylko ten wieczór. Koniec. I teraz tak. Jak na przykład spierdzielicie ten wieczór, to się nie zdarzy nigdy więcej. Ale go nie spierdzielicie na przykład. I co odniesiecie? Odniesiecie niepowtarzalny sukces. Ale oczywiście, gdybyście go stwierdzili, wy wygracie walkę z diabłem, no bo wy to zrobicie. Rano diabeł będzie pod waszymi stopami, tak? Nie ma żadnego problemu, tylko już wieczoru nie będzie. Już nigdy nie wróci ten wieczór. Nigdy nie wróci. I życie z mentalnością będzie następny? Oczywiście, tak? Będzie następny. I zauważyliście tego, że diabeł jest fachowcem? fachowcem właśnie w takich rzeczach? Mistrzem jest w tym. Bo istnieje w nas mentalność walki. Ja o tych wszystkich rzeczach wiedziałem, tylko nie wiedziałem, że to jest kwestia wymiany mentalności. Że to trzeba zmienić mentalność z Dawida na syna Dawida. Zobacz, Dawid, on był cały czas gotowy do akcji. Rozumiecie? Kiedy czytasz o Salomonie, to widzisz w ogóle, on jakby był niegotowy na nic. Tylko jemu się nic nie przydarzało. Posłuchaj mi teraz. David był gotowy i ciągle coś się przydarzało. Salomon jakby był w ogóle niegotowy i nic się nie przydarzało. Moje pytanie jest: czy nie jest dobrze, żeby się nie przydarzało? Czy to w ogóle nie o to chodzi? Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Patrz, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Wiecie, że w niebie nie ma konfliktu, bo w niebie nie ma diabła. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak jak w niebie! Bądź wola Twoja, tak jak w niebie! Tak tutaj, w małżeństwie, w rodzinie, w finansach, w Bądź Polak! Wszyscy jesteśmy wojownikami. Ja wierzę, że każdy z nas tutaj jest w stanie y, diabłu urwać łeb i mu narobić szyję. Jestem absolutnie przekonany, że jesteśmy do tego wyszkoleni w duchu na ten moment. Ok? Bardzo dobrze. To jest bardzo dobre. Bardzo dobre, tylko jest etap dalej. Jest dalej etap inny. Jest inny etap. Inny etap zaczyna się. Inny etap. Inny etap. Zobaczcie, coraz więcej prosto stajemy od Boga. Nowe sezony, inne rzeczy. Uważam, że Bóg nas prowadzi do takich miejsc. Uważam, że Bóg nas prowadzi do miejsca, gdzie nie ma przeciwnika, ani złej przygody. Uważam, że do tego nas Bóg prowadzi. W tej Księdze Królewskiej 5.12 jest napisane, co on robi. 5.12 i 5.6. Najpierw przed 5.12 przeczytam. A Pan obdarzył Salomona mądrością, jak mu obiecał, i panował pokój między Hiramem a Salomonem, zawarły też ze sobą przymierze. I 5.6. Nakaż więc teraz naścinać dla mnie cedrów w Libanie. niech przyłączą się moi robotnicy do Twoich itd., tak itd., tak tak czyli widzimy tutaj dwa elementy, 12 rozdział i szósty. Widzimy, że my musimy zrobić pierwszą podstawową rzecz, żeby uwierzyć, że mamy mądrość od Boga do realizacji każdego naszego marzenia, pragnienia i przedsięwzięcia. To jest pierwsza rzecz. Patrz. Pan obdarzył Salomona mądrością. Zauważyłeś, że Dawid tego nie miał? On tego nie miał. No, on nie miał. Ten element zaczyna się pojawiać dopiero w życiu syna Dawida. Po prostu. Zobacz, i to wcale nie był lepszy człowiek, on był gorszym człowiekiem. Ale Dawid nie miał mądrości. On nie potrafił, na przykład, poradzić sobie z, z własnymi dziećmi. Rozumiesz? Powiem wam coś. Że... Nie wiem, ile tam naleczyliście. Dawid miał z 10 żon. I narobił tych dzieci z tymi żonami. I tam był dym przez to człowieku niemiłosierny. Tam był dym przez parę pokoleń przez to. Rozumiesz? Salomon miał 300 żon i 700 nałożnic. Narobił dzieci I wszystko to ogarnił. Nie mówimy teraz o moralności. Mówimy o mądrości. Rozumiecie różnicę? 300 żon? 300 żon? I 700 nałożnic? Chałopy im wszystkim postawił. Czy ty rozumiesz? O tym jest napisane w Biblii. Pobudował ich wszystkich, w ogóle ty. Szok! Pogął się później, świątynki im stawiał, ich pałwanką. Córka Faraona, świątynka Apisa, jakaś tamta, aż tarta, bez siebie świątynki jeszcze im pobudował. Ale posłuchaj, nieodwracalne są powołania i dary Boże, rozumiecie? Za pomocą mądrości, którą wziął na początku od Boga. Rozumiecie? Wziął to wszystko, ogarnął. Dawid nie potrafił ogarnąć tego, co miał. Pod jego nosem jego synowie się wyżnali. Rozumiesz? Szok. Dawid nie posiada mądrości. Ale Ty nie jesteś Dawid. Jesteś Syn Dawidowy. Ty w Duchu Świętym jesteś Synem Dawidowym. Musisz uwierzyć, że posiadasz mądrość. Uwierzyć. To się przez wiarę wierzy. Przez wiarę. Jestem mądry, jestem mądry, jestem mądrzejszy niż Salomon, jestem mądry. Po drugie trzeba uwierzyć w adekwatne obietnice Boże, konkretne obietnice Boże. Jeżeli są konkretne obietnice Boże, to my musimy przez wiarę jak wariaci na nich stanąć. To jest konkretna obietnica Boża. I nie ma, że coś się tam przydarza, Posłuchaj, albo jest obietnica Boża, albo nie. Rozumiesz? Diabeł będzie chciał, zawsze kiedy staniesz na jakiejś obietnicy, zrobić ci wojnę wokół tego. Rozumiesz? I będzie chciał, żebyś się skupił na tej wojnie. I żebyś myślał w ten sposób, o, stanąłem na obietnicy. Wiadomo, teraz jest wojna, trzeba się bronić. A więc teraz będę odpychał te demoniczne siły. Zajmę się tym codziennie. Będę je odpychał, odpychał, odpychał, odpychał, odpychał. Rozumiesz? I wielu chrześcijan odpycha demoniczne siły cały czas. Odpycha, odpycha, odpycha, odpycha i bardzo mało buduje. Bardzo mało buduje. Bardzo malutko ma zbudowane. Bo się skupiło na odpychaniu się, w wojownicy. Tak można żyć. Można tak żyć, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tak można żyć, tylko jest coś więcej. Po trzecie, trzeba odważnie zaangażować środki i relacje. Odważnie zaangażować. Zobaczcie, on się odważnie zaangażował. Dawid nie zaangażował się w takie rzeczy. Dawid jak już z kimś pokój zawarł, to po prostu miał z nim pokój, nie? Ale Salomon Wziął tych wszystkich ludzi, z którymi Dawid miał pokój, tak? I z nimi zaczął interesy robić. Rozumiesz, co się stało? Zaczął robić interesy z królem Tyru. Dowiedział się, proszę Ciebie, co król Tyru potrafi. Rozumiesz? Dzięki swojej mądrości wykorzystał całe uwarunkowania króla Tyru. Dawid tego nie robi. Dawid się cieszył o pokój. Nareszcie ma pokój, bo był człowiekiem wojny i kręcił do pokój. Dawida kręcił bok Jak tylko przestawało, się coś dziać, to Dawid... Uff, ilu chrześcijan takich jest? Uff, nareszcie, troszeczkę będę szedł teraz po płaski. Ale zaraz trzeba pod górkę, wiadomo, pod górkę. Trzeba pod górkę zaraz. Już się spodziewa górki. Już jest mentalność Dawida. Spodziewam się górki. Zaraz pod górkę będę szedł. Ja, ja sam się zazwyczaj mówię, boże, ale dlaczego takie? Trochę jest łatwo, tak? A za chwilę znowu jest pod górkę. Ja się nie boję tej górki, jestem silny, tak? Mogę się pod górkę. Tylko pytanie moje w ogóle. Nigdy tego pytania po nie zadaję. W ogóle, to jest Twoja wola, żeby było pod górkę? Czy to Twoja wola? Bo to, nigdy przez lata ja nie.. Rozumiecie mnie? Ja nie zapytałem o taką rzecz Boga. Nigdy. Bo pewnie bym mi wcześniej powiedział, że się nie zapytałem. Chcesz dojść pod górkę? Panie, daj mi siłę. To była moja modlitwa. Panie, przyjmuję od Ciebie siłę, przyjmuję namaszczenie, w ogóle idę do przodu jak taran. Idę do przodu jak taran. A nigdy się nie pomodliłem, w ten sposób, no nie? Żeby powiedzieć, Panie, to musi być pod górkę. W ogóle może jest sposób popłaski. Jest napisane w ogóle, że jak się robi dwa, to dobrze jest naostrzyć siekiel. Rozumiesz? Bo tak to trzeba włożyć dużo siły w to. Rozumiesz? Amen. Trzeba naostrzyć siekiel. Po czwarte, ostatnia rzecz, odważnie planuj i zarządzaj. Zobacz, on zarządzi. Planuj i zarządzaj. Planuj i zarządzaj. Planuj i zarządzaj. Planuj i zarządzaj. Dawid nigdy nie planował i nie zarządzał prawidłowo. On w ogóle był zdziwiony, że mu się syn zbudował. On był zdziwiony, że to się stało. Był zdziwiony, że się tam to stało. On w ogóle był zdziwiony do końca. Weźcie, poczytajcie o tym, on był zdziwiony ciągle. On wjeżdżał wtedy, kiedy coś już się działo, ale nigdy nie przeciwdziało. Dawid nie działał profilaktycznie. Dlaczego? Dlatego, że miał mentalność wojny. Przecież to no, przewalczę później. Przewalczę to. Dam radę. Przepchnę się. Przepiję się. Pewnie, że się przepijesz. Przepijesz się zawsze. Przepijesz się. Bo jesteś wojownikiem. Amen? A więc się przepijesz. Tylko chodzi o to, że może w ogóle nie trzeba się przebijać, a może nie trzeba się przebijać, a może istnieją sposoby nie przebijania się, a może trzeba naostrzyć siekielę, a może trzeba zmienić mentalność, a może jest inny sposób. Oczywiście możesz się przebić, dasz radę. Rozumiesz? Dasz radę, mówię Ci. Z tym wyposażeniem, które posiadasz na dzisiaj, przebijesz się przez wszystko. Tak? Tylko może nie trzeba. Może nie trzeba tej energii tak tracić. Po prostu. Kocham oglądać fachowców w akcji. Różnych fachowców. Różnych dziedzin, budowlanej, każdej innej. tak? Ci ludzie z niesamowitą łatwością wykonują jakieś elementy, przy których ja się muszę namęczyć. Rozumiesz? Po prostu, ja się muszę przy nich namęczyć. Ja się strasznie nachytam przy nich. O, zrobię 40 tysięcy obejść dookoła. Modlę się, Panie, poślij mnie na maszczenie. Bóg mi daje możliwości, różne rzeczy, nie? Ja to robię później, tak? przebija się. Ale dusiek zaczęły mi zwracać uwagę, Artur, ty masz naprawdę tylko 24 godziny. I zaczęły ożywać takie wersety. Na przykład pawłowy tekst uderzam nie tak, jak obym ja w próżnię uderzał. Wiesz, Bóg chce, żebyśmy byli precyzyjni. To jest Trzeba przestać mieć mentalność walki. Jesteś gotowy do walki. I zawsze możesz walczyć. Powiem Ci tak, zawsze możesz przyłożyć. Zawsze. Zawsze przetrwasz. I nie mówię, że w Twoim życiu nie będzie sytuacji, w której będziesz musiał przetrwać. W których będziesz musiał użyć rzeczy, których Bóg Cię nauczył do tej pory, tak? Pewnie może tak być. Jesteśmy wszyscy w procesie. Ale chcę, żebyś zobaczył, jaka jest końcowa wola Boża, tak? Że jesteś Synem Pokoju, a nie Synem Wojny. Syn Pokoju, a nie Syn Wojny. Tak? Za tą wojnę odbierzesz nagrodę. Kurczę, a jaki pokój? Jak ja wiem, jaką nagrodę odbiorę dziś, to jak ja teraz wejdę na wyższy poziom, tam się wytrenować, tak? to na, jako, na jakie miejsce ja wejdę? Jakie rzeczy wezmę? Jakie potężne rzeczy wezmę? Wezmę rzeczy. Po prostu wezmę rzeczy takie, o których nawet nie śnię dzisiaj. Uważam, że jest dla nas więcej. Tak uważam. Tak jest moje zdanie na temat. Amen. Ostatni werset właściwie. Dla ludzi do przymusowych robót, a liczba przeznaczonych do przymusowych robót wynosiła 30 tysięcy mężczyzn. Przeciwny gość. Najpierw ustabilizował kraj, pouwalniał ludzi od wpływów. Tak? A następnie zaczął budować świątynię i do tej świątyni zobaczcie, co zrobił. Wyznaczył przymusowych robotników. Zauważ, że to nie byli ludzie z zewnątrz. Już. Ci z zewnątrz mogli tylko przynosić towar. Rozumiesz? Świątynię musieli budować Izraelici. Oni mogli, inni mogli przygotowywać towar. Przygotowywać towar. Była możliwa współpraca z innymi narodami, na przygotowanie towaru i innych rzeczy. Wiesz, musisz zdecydować przymusić swoją duszę do pracy pod niewolnictwem Twojego odrodzonego ducha, w zmianie mentalności. Musisz przymusić swoją duszę. Przymusić ją, żeby wyszła z toków myślowych wojny. Musisz mówić do niej, nie jesteś powołana, aby non -stop walczyć. Rozkazuję Ci teraz, abyś poddała się synowi pokoju, który jest we mnie. Krok po kroku zaczniesz widzieć, że wokół Ciebie jest coraz więcej pokoju. Krok po kroku diabelskie działania przestaną być dla Ciebie w ogóle trudne. One staną się takie głupie, to jest takie głupie. Wiesz, dla synów pokoju diabelskie działania są głupie, one nie są niebezpieczne, one są głupawe. Wiesz, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji kryzysowej, to pomyślisz sobie, jakie to głupie w ogóle. Jakaś kłótnia, Ty w ogóle jest... Nie będziesz widział siebie jako człowieka walki, nie będziesz uważał, że musisz to przepchnąć. Rozumiesz o co chodzi? W ogóle nie będziesz uważał, że trzeba walczyć. Więcej. Nie to, że będziesz nam odpuszczał pod tytułem, wiesz, odpuszczam. Tak? Bo to jest dalej bycie w mentalności walki. Odpuszczam. Tak? Kto ma rację, ten stawia kolację. Wiesz, o co chodzi? Nie. Bo to, to cały czas będzie walki. O, jestem młodszy, bardziej namaszczony, to ja odpuszczam. Wiesz, o co To jest walka cały czas. Odpuszczasz. Chodzi o to, że jak spojrzysz na lewo, że głupie. Ale co to Fren. Rozumiesz? Stanie się to dla ciebie banalne. Tak jak było z żoną Smith wykle z i ją za drzwi. przez ciebie, czekała pod domem, weszła kuchanymi drzwiami, rano go Powiedziała, zrobić sieć. Rozumiesz? Patrzcie na mnie. A ona twierdziła, że to kuza w siebie by ona Wyrzuciła ją za drzwi i zawoła z pączkami. Modlitwy nosnej wróciła i tam jemu nie pasowało. Mądra kobieta, prawda? to taki jej głupota jest w ogóle, to w ogóle, o, w ogóle tego poważnie nie przyjęła, w ogóle, w ogóle, on miał zawozy z domu, ją wypędził, będziesz jak słuchać. Dobrze, słuchać. Rozumiecie, do czego dążymy? Dążymy do miejsca, które jest większe niż walka, nie do tego, aby wycofywać się z walki, nie. Nigdy się nie wycofujemy. My nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują i giną. Każde cofnięcie się to jest ginięcie. Ale szukamy nowej formuły. I ta nowa formuła uderzyła we mnie, ludzie. Uderzyła we mnie i mówię, może. To znaczy, że można w ogóle jeszcze lepiej. To w ogóle, to można lepiej, tak? Amen. To może w ogóle, ale mówię jasno. To teraz jak? Spokojnie, trwaj w tym miejscu, ja Ci wszystko pokażę, ja Ci objawię po prostu <kuh> wiew Ceroński, że jest takie miejsce. Przestań uważać, że nie ma tego miejsca. Prawda? Ono jest! Ono naprawdę jest! Tak jak w niebie, tak i na ziemi. Tak jak w niebie. Tak jak w niebie. Korzystaj więcej! Wiecie, ja zauważyłem, że to wiem na pewno. Do, do, czego, do, do, do czego to będzie doprowadzało moje życie? Że będę korzystał więcej z nadprzyrodzonego. To wiem na pewno. Że, że, że, że, to, że to tak Jak dokładnie, tego jeszcze nie wiem. Ale wiem na pewno, że to będzie tego rodzaju waluta. Rozumiecie? Tego rodzaju waluta. Że będziemy Będziemy trenowani w wykorzystywaniu darów o wiele silniej. Rozumiecie? O wiele mniej będziemy wkładać pracy w rzeczy, tak? O wiele mniej pracy, a więcej rzeczy będzie funkcjonowało w nad nadprzyrodzonej. My już jesteśmy gotowi na pracę. To nie zmienia postaci rzeczy, że wszystkie rzeczy, które do tej pory zostały nam dane, to mamy je wykorzystywać i mamy z nich, z, z, z nich brać. Chodzi o to, że idzie coś dalej i Bóg mówi, to dalej będzie Was prowadziło do miejsca pokoju, a nie miejsca walki. Nie będziecie się pocić, żeby walczyć. Możecie się spocić na siłowni, jak chcecie. Chcecie się pocić? Proszę bardzo, ale w pokoju. <śmiech> Nie będziesz ćwiczył po to, żeby się zbroić. W jak ćwiczyliśmy, to mówili, że się zbroimy. Tak, że się zbroisz. Teraz nie ćwiczysz po to, żeby się zbroić. rozumiesz? Tylko ćwiczysz na przykład, żeby schudnąć albo coś. Po to. Robisz coś sympatycznego. Sympatycznego. Do tego wierzę, że Bóg nas prowadzi, kochani. I będzie w nas kształtował charakter Dawidowy. Bóg, tak? ale umiejętności Salomonowe. Bóg nie będzie w nas kształtował umiejętności Dawidowych. Bo jego umiejętności były marne. On miał marne umiejętności. Rozumiecie? Charakter miał piękny, miał piękne serce i on będzie nas w tym prowadził, w sercu Dawidowym. Ale w umiejętnościach Salomonowych. I nigdy nam się to nie pomyli. Chcę, żebyście wiedzieli, że, że, że, że tak to ma być, że jest więcej dla nas dzisiaj. Jest więcej, więcej, więcej, więcej. Będzie więcej nadprzyrodzoności. Będzie silniejsze manifestacje darów duchowych. Już się nie będziemy wysilać, aby komuś coś wytłumaczyć. Wiesz, że to jest piękne. Tłumaczenie komuś to jest walka. Walka, argumentowanie, przeciskanie. Idziesz z Ewangelią, rozumiesz? No ale, ale... Nie, nie, to, to w ogóle nie tak. Wierzę, że będziemy wprowadzani w, w manifestację Bożych Darów, będziemy dotykać, jakby naciskać guziki różne. Teraz jak tam byliśmy, byłem w, byłem w tej Holandii, tam Marzenka, ta, ta liderka, ona poszła sobie do kosmetyczki. Poszła do kosmetyczki i po prostu totalnie na no takim luzie przy w ogóle, mówię, ale wiesz, mówi, musi, musimy się pozbieszyć, mam spotkanie a jakie macie spotkanie? Mamy takie chrześcijańskie spotkania mówi tam w ogóle, wiesz, mówi, zaczęła głosić Ewangelię i on przyprowadziła do Jezusa przy paznopciach po prostu, ja przyleciał do domu i przyprowadziłem go z do Jezusa ja I, i to z niezmierną łatwością rozumiecie, z łatwością to się stało po prostu z łatwością ją do Jezusa. Z łatwością. Myślę, że tego nas Bóg prowadzi. Więcej nadprzerodzoności, więcej usług i aniołów, więcej, więcej pokoju w naszym życiu, tak? ale a dużo mniej walki. Dużo mniej walki. I przejdziemy w pięknym stylu. Będziemy wchodzić w pięknym stylu. Wiecie o co chodzi? W pięknym stylu będziemy wchodzić. Po prostu. Rozumiem? Mi w stylu jakimś będziemy wchodzić. Rzeczy będą po prostu, wiesz, jak, jak, jak tytani po prostu będziemy szli, wiesz, nie? W ten sposób. I Bóg będzie sobie odbierał potężną chwałę. Miesz, miał ręce w kieszeni, wiesz o co chodzi? A rzeczy będą się działy. A rzeczy będą się działy. Ja rozumiem to przez chodzenie w wierze. Coraz bardziej to rozumiem, tak? Coraz bardziej to rozumiem. Wiem, że, że to tak ma być. Duże zaangażowanie, ale praca, którą będziemy wkładać, będzie przynosiła, to nie to, że się będziemy mniej pracy wkładać, nie. Chodzi o to, że praca będzie przynosiła większe efekt. Pracujesz tak samo, ale masz dwa, trzy, cztery razy takie efekty. No kurczę. Rozumiesz? To w ogóle... To tak. To tak właśnie będzie. Do tego Bóg nas dzisiaj prowadzi. Stańmy, proszę. Dziękujemy Cię za to, że mogliśmy